Poglądy w tej audycji są subiektywnymi odczuciami autora. Witam serdecznie. To jest podcast Travelcast. I dzisiaj jest wyjątkowy i niezapowiedziany odcinek, ponieważ mimo, że się pożegnałem i stwierdziłem, że to już koniec opowieści z Bliskiego Wschodu i z Izraela, to uświadomiłem sobie, że nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. I dlatego ten odcinek to po prostu epilog. Zatem, o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że nie opowiedziałem najważniejszej rzeczy na lotnisku, która się wydarzyła przy odprawie bagaży, bo tak naprawdę tam dzieją się cuda. I nie każdy o tym wie, w ogóle mało kto jest świadom tego, jak działa cały izraelski wywiad. Izraelski wywiad jest najlepszy na świecie, jeśli chodzi o przesłuchiwanie ludzi i stwierdzanie tego, czy ten ktoś mówi prawdę, czy coś ukrywa i jest na liście podejrzanych. Jest taki serial w telewizji, Lie to me, nie wiedzieć czemu po polsku to jest maga kłamstwa. No i tam facet też jest genialnym ekspertem od tego, żeby wykrywać, czy ktoś mówi prawdę, czy ukrywa jakąś, jakieś kłamstwo, które jest bardzo ważne i schowane gdzieś tam. To na podobnej zasadzie działa właśnie izraelski wywiad. No i ten izraelski wywiad przesłuchuje wszystkich ludzi na lotnisku, jak idą oddać bagaż na odprawę. Jest to naprawdę bardzo zaskakujące, generalnie cała odprawa tam chyba była o 4 czy o piątej rano, no i nagle lotnisko cała się zaraja, no i jest kupę, jest kilkanaście bramek, do których się stoi, żeby oddać bagaż i tam się najpierw się dostaje ten kartę pokładową, ale tam się nie oddaje bagażu, tylko oddaje się gdzie indziej. No i z tym bagażem się stoi i podchodzi do Ciebie taka sympatyczna dziewczyna, czy też jakiś młody chłopak. Generalnie jest to osoba budząca sympatię i zaczyna z Tobą rozmawiać. Oczywiście przeprasza Cię, że musi z Tobą rozmawiać, ale takie są procedury na tym lotnisku. No i my tutaj sobie będziemy rozmawiać na różne dziwne tematy. Oczywiście jak nie rozumiesz po angielsku, to masz troszeczkę przerąbane bo generalnie oni nie akceptują tego, że ktoś ich nie rozumie, jak oni zadawają pytania, tudzież ich się przesłuchują. O tym też będzie. W każdym razie yy, taka dziewczyna sobie do nas podchodzi no i tutaj zagaduje, że ona będzie nam tutaj zadawać kilka pytań i tam niby ma jakąś listę przygotowaną do naszego profilu może. Cholera wiem, myślę, że są tak standardowe pytania. No i takim pytaniem właśnie jest... Yy, jak długo byliśmy w Izraelu? To jest, to jest taka seria, seria szybkich pytań, bo z założenia, jeżeli ktoś y, mówi prawdę, to jest w stanie szybko odpowiedzieć na pytanie, a jeżeli kłamie y, i szybko jest zaskoczony pytaniem, szybko chcąc odpowiedzieć, mimo że myślał o kłamstwie, może powiedzieć prawdę. Po prostu jest w stanie się zdradzić. To jest taka y, kwestia, taka seria szybkich pytań, czyli tak. Jak długo byliśmy w Izraelu? No, mówimy, że ponad dwa tygodnie. No i kolejne jest pytanie, gdzie byliśmy? No, tak wymieniamy po kolei miasta, byliśmy tu, tu, tu, tu, tu. Byliśmy też w Jordanii. Aha, a w Jordanii Wam się podobało? Tak, tak, podobało nam się, widzieliśmy tylko Petrę i Morze Czerwone. No dobrze, a czy jeździliście taksówkami? Tak, jeździliśmy taksówkami. A czy ten bagaż, który tutaj macie, to był pakowany przez Was? No tak, sami go osobiście pakowaliśmy. A czy cały czas mieliście go na oku? Czy może go przez chwilę gdzieś straciliście z widoku? Nie, cały czas go pilnowaliśmy. No dobrze, a możecie mi powiedzieć, jak długo się znacie? No i tutaj ja postanowiłem skłamać, ponieważ z znaliśmy się pół roku, a ja stwierdziłem, że co nam to interesuje i powiedziałem, że dwa lata. No i odpowiedziałem mi dwa lata. Aha, rozumiem. To rozumiem, że wasz bagaż był w taksówkach w bagażniku. Tak, zgadza się, ale cały czas go mieliście na oku. Tak, sami go wkładaliśmy, sami go wyciągaliśmy z bagażnika. Nikt inny nie... nikt tego nie robił. A czy jest taka możliwość, że na przykład ktoś zaglądał do waszego bagażu? Nie, nie jest to możliwe. A czy... Jak byliście tam w, w hajfie na przykład, to co wam się podobało? No i wtedy coś tam mówimy odnośnie tego, że nam się podobały ogrody Bahaitów. Aha, rozumiem. To jak długo się znacie? No i w tym momencie, pytanie drugi raz zadane praktycznie tak samo. Patrycja chciała odpowiedzieć pół roku. I już mówiła, half, a mówię, nie, nie, dwa lata się znamy. Aha, rozumiem. No i jeszcze jedno jakieś takie właśnie pytanie związane z, z przygodą i dziwną. I znowu pytanie o bagaż, czy go, nie, czy go nie straciliśmy z oczu, czy go pilnowaliśmy cały czas, czy sami pakowaliśmy bagaż. No i w końcu stwierdziła, Okej, okay, to już nie ma więcej pytań. Proszę tutaj dalej do bramek się udać i tam się oddaje bagaż. No i to jest właśnie sztuka przesłuchiwania Izraelskich Sił Bezpieczeństwa, która jest naprawdę genialna. Z tego co wiem, to jak w latach 70 jakimś tam terrorystom udało się wysadzić izraelski samolot, to właśnie wtedy wprowadzili te metody kontroli, tak więcej ani razu nie udało się terrorystom dostać na pokład izraelskich linii lotniczych tych, które wylatują z Izraela. Także odsiew mają genia genia genialny. No i teraz co się dzieje dalej? Nasz bagaż wjeżdża do super dziwnej maszyny do skanera, ale generalnie jest to skaner 3D, a nie 2D, jak jest standardowy na lotniskach. No i dosyć długo jestem ten plecak fotografowany. Tak, przynajmniej każdy plecak jest z minuty albo i dłużej w, w tym skanerze. No ja stwierdziłem, że tam jakiś Chińczyk chyba mi go rozpakowuje, zagląda co jest, no i z powrotem pakuje, jak gdyby nigdy nic, bo to już jest taka gigantyczna maszyna. Każdy bagaż ma swój numer seryjny w tym momencie, jakiś tam kod kreskowy. No i podchodzi się, ten bagaż się odbiera, no i podchodzi się do stanowisk z dużą ilością monitorów, no i kładzie się taki plecak na przy monitorze. Pani skanuje kod kreskowy. W tym momencie na monitorze się jej pokazuje cały, cały bagaż w 3D i może sobie go obracać. No i na przykład taki mój bagaż sobie ogląda, ogląda i nagle ze środka, centralnie ze środka pokazuje mi palcem na ekranie. Co to jest? Nie, źle. Nie pokazuje mi na ekranie, tylko patrzy na plecak i mówi co tutaj jest? Dokładnie na środku. No więc ja, tam jest taka środkowa, środkowa możliwość dostania się do plecaka odsuwam zamki i wyciągam Maszynkę Primusa do gotowania. Tą rosyjską, która śmierdzi, śmierdzi benzyną. No więc i tłumaczę, otwieram, wszystko pokazuje. Aha, rozumiem, no dobra. No to jeszcze w takim razie. Z samego dołu, proszę wypakować śpiwór cały. No i muszę cały śpiwór wyciągnąć, rozwinąć go, po czym ona stwierdza okej, okay, jednak nic tutaj nie ma. No i jeszcze coś tam jest co wyciągnęła. I ten, i tak na nią patrzę. No i co teraz? No, jeżeli Pan chce, to mogę Panu pomóc spakować. No nie, dziękuję bardzo, Pani tak nie umie spakować. No, generalnie konkretne jest przeszukiwanie plecaka i jednocześnie w tym samym czasie na innych stanowiskach wszyscy są w ten sam sposób sprawdzani. A, i do, a wiem, bo ten śpiwór rozwinęła po to, żeby zrobić z niego wymaz, czyli bierze taką pałeczkę, taką długą bałeczkę i taką malutką, że szmatkę zakłada na, na koniec tej pałeczki. No i cały ten plecak mi wyjeździła, jakieś mikroślady zaczęła zbierać ze śpiwora, z butów. No i to wkłada do komputera do analizy. No i w tym czasie to się wszystko mieli i analizuje, a my tam sobie jeszcze gadamy i yy, sprawdzamy i, i pakujemy plecaki. No i jak już tą analizę yy, przyszedłem pozytywnie, to mogłem odostawić plecak i on już tam sobie tam pojechał sam do samolotu. No a my mogliśmy przejść dalej z ewentualnym bagażem podręcznym. No i koleś, który stał przed nami, też miał, miał bagaż podręczny, miał takiego malutkiego laptopa IBM'a. I wzięli, mu sprawdzili właśnie tym urządzeniem, czyli zrobili taki wymaz z mikrośladów. No i okazało się, że na tym, komputer, na, na tym, na tym komputerze były takie różne dziwne śladowe ilości czegoś. W, w ilości przekraczającej ich przyjęte normy. No i normalnie, kulturalnie zaczęli go przesłuchiwać, zabrali go gdzieś. Tam ktoś zaczął rozkręcać ten komputer w środku. No generalnie koleś był mocno zaskoczony, że co się dzieje i dlaczego jego komputer jest cały wytarzany w trotylu albo cholera w czym jeszcze. Także takie są kontrole na izraelskich lotniskach. No, a to się dzieje, jak nie znasz angielskiego? Bo tak się też może zdarzyć. I na przykład moja koleżanka jedna, która kiedyś tam też była w Izraelu, miała ten właśnie problem, ponieważ pojechała i nie wiedziała, że mogą być takie problemy, jeżeli się nie zna angielskiego. Ona generalnie nie wiedziała, co ze sobą w życiu zrobić. Więc poszukała kibucu na internecie, no i ktoś tam jej napisał maila, generalnie prze, przeszła wszystkie etapy, no i kupiła sobie bilet, no i miała do kibucu dojechać. No i jak wylądowała w Izraelu, no to tam jakieś pytania standardowe pierwsze są, ona niestety nic po angielsku nie rozumiała, no więc od razu została wzięta na bok. Dlaczego e, nic nie rozumie, e, co ona tu robi, ona nic nie wie, ona tylko ma adres do kibucu i tam ma jakoś dojechać, e, no i... E, dosyć długo ją maglowali, ona nie miała pojęcia o co chodzi. Oni sprawdzali ten kibut, dzwonili, dlaczego kogoś takiego biorą, jak ktoś nie mówi w ogóle po angielsku, i, i tym podobne rzeczy. Oczywiście wszystko to się dzieje już nie gdzieś tam u ludzi, tylko ona normalnie kulturalnie została zabrana do podziemi w lotniska, gdzie właśnie takich antymonków antyjęzykowych prze, próbują przesłuchać. W jakikolwiek sposób. I może się zdarzyć tak, że odmówią Ci we wjazdu do Izraela, bo nie umiesz po angielsku. Ewentualnie jak już się tam udało dostać, to masz problem z wyjazdem, bo wtedy jak już ta dziewczyna wiedziała o co chodzi, no to jak była w kibucu pół roku, no to się nauczyła angielskiego, także już znała wszystkie te dziwne opowieści. No i Bayer polega na tym, że jak wyjeżdżasz z Izraela i nie umiesz na przykład angielskiego, jesteś na przesłuchaniu, a mieliśmy taką sytuację, bo przed nami był żołnierz, który wracał do domu i ni w ząb po angielsku, no to go kulturalnie właśnie zabierają do, do piwnicy, gdzie jest przesłuchiwany albo próbowany przesłuchiwać. No i najczęściej kończy się to zakazem wjazdu do Izraela, czyli wklejają misia do paszportu i tyle Cię było, już więcej do Izraela nie musisz przyjeżdżać, bo jesteś zbyt tępy i nie umiesz w chrześcijańskim języku rozmawiać. Więc oni nie mają o czym z tobą rozmawiać, w wyniku czego jesteś tam niepotrzebny i jesteś, krótką mówiąc, wydalany. To tyle, jeśli chodzi właśnie o podsumowanie wycieczki. Generalnie trzeba umyć kłamać na przesłuchaniach izraelskiego wywiadu, bo łatwo można się wysypać. Pytania są tak podchwytliwe, podchwytliwie zadawane. Jest, są dwa razy zadawane te same pytania w innej formie, że może się zdradzisz i inaczej odpowiesz. Na przykład co by się stało, byśmy raczej odpowiedzieli i raz byśmy powiedzieli, że nie widzieliśmy przez chwilę bagaży, czy w związku z tym byłyby jakieś większe konsekwencje, czy może by nam szybciej odpalili wrotki i od razu nas zapakowali do samolotu do Warszawy, a nie do Budapesztu. No takie różne zagadkowe sprawy. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o Epilog. Mam nadzieję, że taki uzupełnienie miał być był zapowiadany odcinek taki gościnny z pięknego kraju. Ale myślę, że zrobię to w bardzo niedługim czasie. Także będziecie mieć troszeczkę więcej travel Casta. A ja już się zastanawiam, co opowiadać następne. Czy opowiadać Ukrainę, czy może Bałkany. Bałkany były fajne na stopa. Ewentualnie może Turcję. No a to jeszcze raz pokażę. To tyle. Dziękuję za uwagę. I wkrótce będzie niespodzianka. Niespodzianka będzie... W ostatni tydzień kwietnia. Także słuchajcie polskich podcastów. Cześć!